Dziś mam dla was coś specjalnego Chcę przeczytać wam bajkę Którą napisał Henryk Sienkiewicz Henryk Sienkiewicz to jeden z najważniejszych polskich pisarzy Laureat Nagrody Nobla Być może słyszeliście o jego powieści Quo vadis, albo Albo mm, powieści w pustyni i w puszczy Henryk Sienkiewicz Tworzył w XIX wieku, czyli w czasie, gdy Polska była pod zaborami. Napisał mnóstwo wspaniałych książek. Wiele z nich napisał na emigracji. Dziś chcę przeczytać wam bajkę, ale podczas czytania będę tłumaczył wam i wyjaśniał trudniejsze słowa i wyrażenia. Mam nadzieję, że w ten sposób będziecie mogli łatwiej wszystko zrozumieć, a jednocześnie, że moje tłumaczenia nie przeszkodzą wam w przyjemności słuchania tej bajki. To będzie taki mały eksperyment. Jestem ciekaw, czy taki sposób opracowania książki Podoba wam się, czy wolicie zwykłe czytanie książki bez wyjaśnień. W drugiej części dzisiejszej audycji będzie niespodzianka. Chcę zaprosić was na coś bardzo specjalnego. Ostatnio dostałem od Martyna nagranie, w którym mówi on po polsku. Martyn uczy się polskiego, Uczy się samodzielnie polskiego, nie chodzi na żadne kursy i zgodził się, żebyście również posłuchali tego nagrania. Myślę, że to będzie dla wszystkich bardzo ciekawe. Ale o Martynie i o jego nagraniu powiem w drugiej części podcastu. Teraz czas na bajkę Henryka Sienkiewicza. Usiądźcie zatem wygodnie, i posłuchajcie Bajka Za górami Za morzami W dalekiej krainie czarów Kraina to jakiś odległy kraj Odległe miejsce Kraina czarów to oczywiście miejsce, gdzie są czary A czary to oczywiście magia Hokus, pokus, abrakadabra, to są czary. Przy kolebce, czyli przy łóżeczku, małej księżniczki zebrały się dobre wróżki ze swą królową na czele. Na czele, czyli ta królowa była oczywiście najważniejszą wróżką. I gdy otoczywszy księżniczkę, Patrzyły na uśpioną twarzyczkę dzieciny. Królowa ich rzekła. Wróżki otoczyły księżniczkę, czyli stanęły naokoło księżniczki i patrzyły jako na śpi. Wtedy królowa wróżek rzekła, czyli powiedziała. Niechaj każda z was obdarzy ją jakim cennym darem Wedle swojej możności i chęci Czyli niech każda wróżka da księżniczce jakiś dar Czyli prezent Wedle swojej możności i chęci Czyli dajcie jej to co możecie i co chcecie Na to pierwsza wróżka pochylając się nad uśpioną Wypowiedziała następujące słowa Wypowiedziała, czyli powiedziała Ja daję ci czar piękności I mocą moją sprawię, że kto ujrzy Ujrzy, czyli zobaczy Twarz twoją pomyśli, iż ujrzał cudny kwiat wiosenny Czyli pierwsza wróżka dała księżniczce Urodę sprawiła, że ona jest piękna. Ja, rzekła druga. Rzekła, czyli powiedziała, dziś już nie używamy słowa rzec, raczej używamy słowo mówić. Więc druga powiedziała, dam ci oczy przezrocze i głębokie jak toń wodna. Czyli druga wróżka dała jej piękne oczy. Przezrocze, czyli przejrzyste. Toń wodna to inaczej mówiąc głęboka woda. Ja dam ci powiewną i wysmukłą postać młodej palmy. Ozwała się trzecia. Ozwała się, czyli odezwała się, powiedziała. Powiewny to znaczy delikatny. Jeśli wieje wiatr na coś delikatnego, to to coś powiewa. Na przykład flaga może powiewać. Dam ci powiewną i wysmukłą postać młodej palmy. Jeśli coś jest wysmukłe, to znaczy, że jest cieniutkie i długie. Czyli trzecia wróżka Sprawiła, że księżniczka jest Delikatna I wysmukła Wysoka A ja Mówiła czwarta Dam ci wielki skarb Złoty Dotychczas w ziemi ukryty Skarb To oczywiście coś cennego Coś bardzo drogiego Królowa Zamyśliła się przez chwilę. Zamyśliła się, czyli zaczęła myśleć. Po czym, zwróciwszy się do wróżek, czyli odwróciła się do wróżek, tak zaczęła mówić. Kondycja ludzka. Kondycja, czyli zdrowie, siły. Sportowcy mają dobrą kondycję. Piękność ludzi I kwiatów Więdnie Kwiaty więdną Jeśli kwiaty nie mają wody Wtedy więdną Nie są już piękne i świeże Urocze Czyli piękne Urocze oczy gasną Wraz z młodością A i w młodości często Zaćmiewają się łzami zaczmiewają się, czyli zakryte są przez łzy Gdy płaczemy, to z oczu lecą nam łzy Wicher łamie palmy Wicher to ogromny wiatr Wiatr pochyla wysmukłe postacie Złota, kto nie rozdziela między ludźmi Ten budzi ich nienawiść Czyli ten, kto nie rozdziela nie daje ludziom złota Tego ludzie nienawidzą Ten budzi ich nienawiść A kto je rozdzieli Temu pustka zostaje w skrzyni Pustka, czyli nic Skrzynia to takie duże drewniane pudło Miejsce, gdzie można trzymać złoto Przeto nietrwałe są wasze dary że to znaczy to samo co więc Ale również jest to stare, już nieużywane słowo Dziś powiedzielibyśmy Więc nietrwałe są wasze dary Cóż jest trwałego w człowieku I czymże ty ją obdarzysz O królowo nasza Pytały wróżki Cóż jest trwałego w człowieku co jest trwałego w człowieku, co nie zmienia się w człowieku, tak? I czymże ty ją obdarzysz, czyli co ty jej dasz, pytały wróżki królową. A na to królowa. Ja jej dam dobroć. Słońce jest wspaniałe i jasne, ale gdyby nie ogrzewało ziemi, byłoby tylko martwo, Świecącą bryłą Martwy to znaczy nieżywy Bryła to po prostu kula, kamień, gruda Gdyby słońce nie grzało ziemi Byłoby martwą bryłą Nieżywą grudą Dobro serca jest tym Czym ciepło słońca Ona daje życie Piękność bez dobroci jest jako kwiat bez woni Albo jak świątynia bez bóstwa Bez woni, czyli bez zapachu Woń to po prostu zapach Jeśli coś wąchamy, to czujemy tego woń, czyli zapach Kwiat bez woni to kwiat bez zapachu Oczy mogą podziwiać taką świątynię ale dusza nie znajdzie w niej ukojenia. Ukojenie to pocieszenie, spokój, złagodzenie. Jeśli coś nas boli, to lekarstwo może ukoić ból, czyli złagodzić ból. Bogactwo bez dobroci jest piastunką samolubstwa. Piastunka to kobieta która wychowuje malutkie dziecko. Samolubstwo to cecha charakteru. Jeśli ktoś jest samolubny, to znaczy, że nie dzieli się z nikim. Samolubny lubi tylko siebie samego. Bogactwo bez dobroci jest piastunką samolubstwa. Nawet Miłość bez dobroci jest tylko ogniem, który pali i niszczy Wiedzcie, że wasze dary mijają, a dobroć trwa Jest ona jak źródło, z którego im więcej wody wyczerpiesz, tym więcej ci jej napłynie Więc dobroć to jedyny skarb niewyczerpany Skarb niewyczerpany, czyli taki, który nigdy się nie kończy. To rzekłszy, czyli to mówiąc, królowa wróżek pochyliła się nad śpiącą dzieciną, nad śpiącym dzieckiem i dotknąwszy rękami jej serca, rzekła, czyli dotknęła jej serca rękami i powiedziała Bądź dobrą I to już koniec bajki Jestem bardzo ciekawy Czy taki sposób czytania książki Podoba wam się Jeśli tak To bardzo proszę Dajcie mi znać Może opracuję jakąś dłuższą książkę Tu jest link Do wersji oryginalnej Bez moich wyjaśnień Możecie przeczytać sobie bajkę jeszcze raz, samodzielnie. Dajcie mi znać, czy podoba wam się takie opracowanie. A teraz zapraszam was na drugą część, w której chcę przedstawić wam Martyna. Martyn jest Brytyjczykiem, który samodzielnie uczy się języka polskiego. Martyn mieszka w Anglii, i nie ma tam kontaktów z Polakami Według mnie Martin mówi bardzo dobrze po polsku Oczywiście czasami brakuje mu słów Albo robi małe błędy gramatyczne Ale ma bardzo dobry akcent I bardzo dobrze wymawia wszystko po polsku Sami zobaczycie, że nie będziecie mieli Najmniejszego kłopotu, żeby zrozumieć To co mówi Martin Dziękuję ci, Martyn, za to, że zgodziłeś się, abym zamieścił to nagranie w podcaście. Myślę, że to nagranie pokazuje, że można samemu dojść do bardzo wysokiego poziomu. To wspaniały przykład, że motywacja i praca daje doskonałe rezultaty. Pewnie powiecie, że to jest reklama moich kursów, moich lekcji. Trudno... Muszę wam to powiedzieć. Martyn korzystał ze wszystkich moich kursów. Jest to dla mnie wielka satysfakcja, że mogłem ci pomóc. Świetnie. W takim razie nie będę już dłużej trzymał was w niepewności. Posłuchajcie nagrania Martyna. Hej, dzień dobry Piotr. Dzień dobry, cześć. Okej, okay, staram się robić nagranie dla Ciebie, oczywiście po polsku, nie w angielsku. To jest mój pierwszy raz i myślę, że to jest dobry pomysł. Nie wiem dlaczego, ale nie jestem, jak się to mówi po polsku, nie chcę robić wideo, nie mam. Hmm. Nie wiem, jak się to mówi po polsku. A, to nie jest ważne. Mówią po polsku i robią nagrania, tak? Robię nagranie. I myślę, że to jest możliwe dla ciebie e, widzieć, słuchać. Jak robiłem progres? Oczywiście, dla mnie twoje nagranie są bardzo, bardzo pożyteczne, bardzo użyteczne. Codziennie słucham te nagra nagranie, kiedy na przykład pojadę do, do pracy i kiedy jestem w domu i Myślę, że w ten sposób. Tak, teraz mówią tr trochę po polsku. Kiedy jestem w Polsce, kiedy byłem w Polsce, w Krakowie, przyjaciele tam oni mówią, że ja mówię świetnie po polsku. I to jest bardzo łatwy rozumieć, co ja e, opowiedzieć. Mi, I tak więc jestem bardzo szczęśliwy. E, na przykład w hostelu w Krakowie jest kobieta tam. Ona ma prac, pracy tam. E, każdy każdy dnia ona sprzątała pokój w hostelu, tak? I ona jest starsza, starsza kobieta, i ona nie mówi po angielsku, tak? Więc to jest potrzebne dla mnie mówić po polsku. I bardzo podoba mi się rozmawiać z ta kobieta. Ona świetnie mówi po polsku, oczywiście, ale nie za szybko. I być może wyraźnie? Ona, ona mówi świetnie i nie za szybko. I to jest możliwe dla mnie rozumieć prawie wszystko. I kiedy ja mówiłem po polsku, ona ćwiczaj, ćwiczyć, co ja stara, starałem się mówić. I tak, było świetnie, było zabawne. Właściwie, kiedy jestem w Polsce, w Krakowie, ludzie tam, oni bardzo lubią mówić po angielsku. I kiedy mówią po angielsku, ludzie tam, oni mówią się ja, e, mówią, mówić świetnie po angielsku. Jest bardzo łatwy rozumieć, co ja, rozmawiać, co ja, opowiedzieć, tak? I tak więc. To jest dziwne, to jest dziwne, ale kiedy jestem w Anglii, w domu, um, robię więcej progresu w polskiego, niż kiedy jestem w Polsce, um, tak. Dla mnie to jest ważne mieć pokój spokojnie, tak? Bez, bez muzyki, przepraszam, ale bez muzyki, bez dystrakcji, być może dystrakcja, dist, być może tak. I wtedy to jest lepiej. Kiedy jestem w Polsce, staram się użyć ten czas tylko. Um, mówić po polsku. Nie myśleć, myśleć. Tylko. A, przepraszam, nie wiem, jak się to mówi po polsku. A, to nie jest ważne. A, każdy tydzień, każdy tydzień zwykle, mam możliwości mówić po polsku z, z, e, przyjaciela. Ona mieszka w e, Krakowie. Ale i, oczywiście staram się e, jej pomóc z angielsku. E, ale tak, nie, nie, nie mam do, więcej, dość e, możliwości mówić po polsku. Czytam po polsku codziennie, słucham codziennie i e, właściwie słucham i czytam tylko co ty. E, pisa i, i, i mówi. Staram się na cały czas znaleźć innych materiały. I oczywiście, tak, zgadzam się, są, jest dużo materiały, ale zwykle, zwykle są za trudno, jest za trudno. I wtedy nie mam siły. To nie jest dobry e, czuć, kiedy nie rozumiem e, dość. E, to jest lepiej, kiedy rozumiem prawie wszystko, tak? Oczywiście to jest lepiej. I, i w tę sytuacja e, cz, czuję się lepiej, tak? E, Właściwie to jest możliwy um, słuchać Świnka Pepa. Uh, tak, rozumiem prawie wszystko w Świnka Pepa. I uh, ponadto um, Listonoszpad. Listonoszpad. Um, oczywiście są bajki dla dzieci, ale dla mnie są bardzo, bardzo pożyteczne materi materiały. Ok, myślę, że to jest już <grywka> dzisiaj. Um, mam nadzieję, że to jest łatwe dla Ciebie słuchać mój progres. Być może nie, być może nie rozumiesz. Ale mam nadzieję, że, że nie. Um, tutaj pogoda dzisiaj jest bardzo ładna. Tak więc być może pojadą do, do sklep. Chcę nowy chleb, um, świeży chleb na lunch, tak? Tak więc być może wkrótce pojadą do, do sklepu. Okej. Okay. Myślę, że to jest wszystko. Dziękuję bardzo. I tak, tak, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie, co robi dla uczniów, uczników, uczniów, języki, język, język polskiego oczywiście. Bez twoich Pomoc. Na pewno nie mówię po polsku tutaj, teraz. Mam kilka książka książki, kilka książki polskiego, ale tak bez Twój materiału nie byłoby. Możliwe mówić po polsku. Tak więc bardzo, bardzo dziękuję. Ok. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję bardzo i do zobaczenia. Papa. Pa. Dziękuję jeszcze raz Martynowi za nagranie. Myślę, że potwierdzicie moje zdanie, że Martyn zrobił dobrą robotę. Świetnie, Martyn. Moje gratulacje. Naprawdę mówisz bardzo fajnie po polsku. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Zachęcam wszystkich, pochwalcie się swoimi postępami, przyślijcie swoje nagrania albo link do filmiku na YouTube. Ostatnio również Adrian przysłał swoje linki, jak opowiada krótkie historyjki po polsku. I to również jest bardzo ciekawe. Adrian również mówi bardzo fajnie po polsku. Mówi te historyjki z pamięci, nie czyta ich i myślę, że to jest świetne, co robisz, Adrian. Dziękuję Ci za Twoje linki. Nagrywajcie siebie mówiących po polsku. To świetne ćwiczenie, aby pozbyć się strachu i nabrać pewności siebie. Cóż, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was do komentowania. Pora już kończyć dzisiejszy podcast. Przypominam, dajcie znać, co myślicie na temat książek z opracowanym tekstem, z moimi wyjaśnieniami. Oczywiście mogę tak opracować tylko książki, które nie są chronione prawami autorskimi Czyli stare, klasyczne powieści Lub opowiadania Moi drodzy, na dziś to już wszystko Żegnam się z wami Jak zawsze z Warszawy mówił do was Piotr Dziękuję za dziś i zapraszam na następny podcast po polsku Trzymajcie się zdrowo, pa, pa. To był podcast Real Polish. Do więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.